Yo. Zbyt, rzadko. Zbyt, rzadko. zbyt rzadko coś poza swoim podwórkiem, że co? Nawet nagrywki jakby pod górkę. Jednym rośnie zdziwienie, a innym. Tak jak zawsze rosną skisy, zbyt rzadko coś poza swoim podwórkiem. co? Nawet nagrywki jakby pod górkę. Jednym rośnie zdziwienie, a innym. Tak jak zawsze rosną skisy Zbyt rzadko, chociaż mam tą, że padłeś, to wtedy, żeby była jasność zapalań światła. Nośli, bo brzmiałoby to zbyt łatwo Chociaż oni będą widzieć mnie z doklejoną łatką Tak to zawsze pod kartką mają pseudo hardcore Ponadto każdy z nich z inną maską A ja w to jak zawsze długopisem mi kartką Nie głupi popisaj ty gedaj co chcesz nas to, to ja chcą śmieszni chłopcy ze śmiesznych rodzin Bo dziwne, że nawet Rabi mnie wynagrodził Rzekomo setki nad kartką spędzonych godzin A słowami swoimi lirykę serce godzi I o to chodzi, zaparta ta dewiza w prostych trzech słowach dobrze znanych dzisiaj yeah. Żyfrajnie tandety i niech im się wydaje Takie tonowe, chociaż takie stare, ale Zbyt rzadko coś poza swoim podwórkiem że co? Co? nawet nagrywki jakby pod górkę W jednym rośnie zdziwienie, a innym Tak jak zawsze rosną skillsy yeah. Zbyt rzadko coś poza swoim podwórkiem że co? nawet nagrywki jakby pod górkę w jednym rośnie zdziwienie, a innym Tak jak zawsze rosną skillsy yeah. Jest inna droga, wcale nie może iść tam, gdzie nie ma miejsca na jakiekolwiek przeciwieństwa. I wiesz jak? Jest totalne zero i tenach sero. I padło w ucho tym raperom. I będzie Elo Elo. Do mnie bardziej się nie ma Ja nie zostawię wyboru. Sorry z mojego horroru, typów, co na jeden strzał marny leżą ulicznych grup. Super kurwa. Pamiętaj, jak chcę, to piskam każdym wersem, A robię rozpierdol nawet wtedy, kiedy nie chcę To się raz rymy, rymy właśnie stąd Chcesz eksplozji? To już odpalam ląd Bo co? Zabroni mi ktoś jechać te traki? To są znaki, nie z tej paki, ale I milczeć łaki I co? Że niby co ma chujowy rap? Weź pylwa, skończ nagrywać kiblu i do Majka stracić. Zbyt rzadko coś poza swoim podwórkiem Rzec nawet nagrywki jakby pod górkę Rośnie innym, tak zawsze, jednym rośnie zdziwienie, a innym tak jak zawsze rosną skillsy Zbyt rzadko coś poza swoim podwórkiem, co nawet nagrywki jakby podwórkiem. Jednym rośnie zdziwienie, a innym tak jak zawsze rosną skillsy